Czasami jednak natrafiałem na tak duże trudności w dalszym posuwaniu pracy, że zwyczajna logika moja nie była w stanie ich przezwyciężyć. Wówczas udawałem się na któryś ze szczytów górskich, aby wysiłkiem fizycznym pobudzić umysł do żywszego działania. I ciekawe, za każdym razem, zanim powróciłem z wycieczki do domu, już miałem znowu Drogę otwartą do dalszych moich dociekań. Celem zebrania danych w części chemicznej, jeszcze przed uruchomieniem fabryki w Szypis, postanowiliśmy wybudować w jednej z sal laboratorium fryburskiego mały model fabryki ze wszystkimi szczegółami. Model ten, kilkudziesięciokilowatowy, wypadł bardzo efektownie. W przeciągu paru minut następowało uruchomienie, po czym wszystko odbywało się już samoczynnie. W części chemicznej dopływał strumyczek wody, z drugiej zaś strony wyciekał gotowy kwas azotowy. Model ten był prawdziwym okazem wystawowym. I gdy po sześciu miesiącach celem uzyskania miejsca dla innych doświadczeń twórczych zaszła potrzeba usunięcia z sali pięknego modelu, z prawdziwym żalem przystąpiłem do jego rozbiórki. W okresie dokonywania zamówień dla fabryki w Chipis odbywałem często podróże do różnych zakładów przemysłowych w Niemczech. Po omówieniu własnych obstalunków zwiedzałem zazwyczaj hale fabryczne. Przy tej sposobności dzieliłem się z oprowadzającymi mnie inżynierami swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi ulepszeń fabryki. Zdarzało mi się otrzymywać później listy z podziękowaniem za inicjatywę doradczą, która okazała się pożyteczna. Te fakty powodowały dalsze wzrastanie zaufania do samego siebie i utrwalały we mnie przekonanie, że dzięki zdobywaniu coraz rozleglejszego doświadczenia, spostrzegawczość moja i pobieranie nowych inicjatyw twórczych podnoszą się na coraz to wyższy poziom. Kiedy we fryburskiej fabryce opracowano już różne modele kondensatorów, okazało się, że popyt na wyroby wytwórni jest niewystarczający. Kondensatory na wysokie napięcie stosowano głównie w telegrafii bez drutu. Stary system iskrowy wymagał dużych baterii. Do stacji iskrowej w Paryżu przy wieży Eiffel dostarczono z Fyrburga olbrzymie baterie kondensatorów. Dzięki nim stacja paryska mogła się wysunąć na pierwsze miejsce i stała się największą na świecie. Ale to stosowanie kondensatorów... Nie mogło samo wystarczyć fabryce. Więc pomimo zaabsorbowania nawałem pracy w Chipis i we Fryburgu, nie mogłem jednocześnie nie myśleć o rozszerzeniu zastosowania kondensatorów celem ożywienia ruchu w fabryce i zwiększenia jej dochodowości. Właśnie miał odbyć się wkrótce kongres elektrotechniczny we Fryburgu. Postanowiłem skorzystać z tej sposobności i do terminu zjazdu elektrotechników opracować coś nowego dla rozszerzenia wytwórczości fabryki fryburskiej. I pomimo, że miałem na to zaledwie dwa tygodnie czasu, udało mi się osiągnąć wyjątkowe wyniki. Była to nowa metoda zabezpieczenia sieci przewodów elektrycznych od przepięć, wywołanych zaburzeniami atmosferycznymi, pociągającymi za sobą dosyć częste niszczenie transformatorów stacji rozdzielczych i wyrządzanie dużych szkód nawet w samych elektrowniach. Do metody tej zachodziła potrzeba stosowania większej ilości kondensatorów. Celem wykazania wobec licznego zjazdu elektrotechników skuteczności działania nowego pomysłu przygotowałem w jednej z uniwersyteckich sal laboratoryjnych potrzebne do tego urządzenie. Program doświadczeń polegał na stworzeniu sztucznych piorunów, uwidocznienia ich niszczącego działania wskutek indukowania przypięć w przewodach wysokiego napięcia oraz działanie urządzeń zabezpieczających umieszczonych przed transformatorem dla jego ochrony. Do stworzenia sztucznych piorunów miałem do dyspozycji 30 kV transformator o napięciu 60 tysięcy voltów i dużą baterię kondensatorów dostarczoną przez fabrykę fryburską. Dzięki takim środkom technicznym wytwarzałem potężne pioruny, których przedtem nikt nie był w stanie wywołać, bo brakowało kondensatorów na wysokie napięcie. Trzaski piorunowe były tak głośne, że trudno było ich słuchać w czasie kilkusekundowych wyładowań, bo o ile piorun naturalny działa na słuch podczas milionowych części sekundy, to moje pioruny powtarzały w czasie sekundy 100 bardzo mocnych trzasków. też przy eksperymentowaniu musiałem mieć stale uszy zatkane watą. Z przygotowaną aparaturą mogłem nie tylko wykazać skuteczność moich zabezpieczeń przeciwko szkodliwemu działaniu indukcji przepięć, ale również uwidocznić niedostateczną ochronę sieci za pomocą urządzeń dotychczas stosowanych. Referat mój, poparty licznymi eksperymentami oryginalnymi i bardzo efektownymi, musiałem na powtórzyć, sala bowiem nie była w stanie jednocześnie wszystkich gości pomieścić. W drugim dniu jedna z niewiast przybyła na odczyt, pragnąc widocznie doświadczyć emocji w czasie wyładowań piórunowych. Przy pierwszym jednak trzasku rzuciła się krzyżem do drzwi, bo nie mogła zapanować nad nerwami. Po referatach, które wywołały silne wrażenie na członkach kongresu, stałem się pewnego rodzaju autorytetem w sprawach zjawisk specjalnie zagadkowych, wywoływanych prądem wysokiego napięcia. Otrzymywałem dotąd liczną korespondencję ze świata elektrotechnicznego w Szwajcarii, z której zwracano się do mnie o wyjaśnienie zagadnień elektrofizycznych. Toteż przy licznych moich podróżach do Neuhausen, Wstępowałem często do odnośnych zakładów elektrotechnicznych, aby na miejscu służyć radą, o którą się do mnie zwracano, i wyjaśnić zagadki, które dla mnie nimi nie były. Czyniłem to wszystko zupełnie honorowo, nie przyjmując zwrotu nawet własnych kosztów. Wszystko to było wielką reklamą dla fabryki fryburskiej, która przystąpiła do produkcji aparatury zabezpieczeń sieci wysokiego napięcia mego systemu. Nowość ta zwiększyła w przeciągu pierwszego roku obrót fabryki o milion franków. Wkrótce po moim referacie kongresowym zjawił się u mnie inżynier niemiecki i prosił o wyjaśnienie zjawisk wyładowań elektrycznych zachodzących na powierzchniach izolatorów. Zjawiska te były mi dobrze znane i opracowałem dla nich nawet teoretyczne uzasadnienie. Z chęcią więc poświęciłem inżynierowi niemieckiemu więcej czasu na możliwie wnikliwe wyłożenie mu całości zagadnienia. Po jakimś czasie pojawił się w jednym z czasopism elektrotechnicznych dłuższy artykuł owego inżyniera ilustrowany szeregiem zdjęć fotograficznych przedstawiających zjawiska wyładowań powierzchniowych oraz ich wyjaśnienie, które otrzymał ode mnie. O tym szczególiku nie uważał jednak autor artykułu za stosowny nadmienić. Ta jego publikacja miała duży rozgłos i w znacznej mierze musiała się przyczynić do uzyskania przez niego katedry w jednym z wyższych zakładów naukowych. Ciekawy był dla mnie samego rodzaj mego podrażnienia wywołany tym wydarzeniem. Gdyby mnie bowiem poproszono o pozwolenie ogłoszenia moich pomysłów, bez cytowania mojego nazwiska to bez trudności zgodziłbym się na to. Podobnych przykładów miałem w swoim życiu wiele. Drażliwość moja polegała jedynie na fakcie samowolnego zabierania mojej zdobyczy umysłowej. Zarząd Towarzystwa Kondensatorowego nie uważał za słuszne, za tak doniosłą współpracę uczynić nawet propozycji wynagrodzenia. Nie miałem jednak z tego powodu żadnej pretensji, najlepszą nagrodą dla mnie było duże... Zadowolenie z wielkiego dorobku, jaki zdobyłem znowu na polu mojej pracy twórczej. Budowa fabryki kwasu azotowego w CIPIS, stanowiąca główne moje zadanie, postępowała raźnie naprzód i była bliska ukończenia. Koncentracja kwasu azotowego wymagała jeszcze dużo trudu, gdyż nie było jeszcze metody, która by pozwalała na bezpośrednią koncentrację kwasu rozcieńczonego 40-50% wypływającego z urządzeń absorpcyjnych. Przeprowadzanie go zaś przez sól sodową i produkowanie kwasu skoncentrowanego podług metody używanej powszechnie w przemyśle uważałem za zbyt kosztowne. Wreszcie uporałem się i z tą częścią instalacji fabrycznej. Warto tu nadmienić, że podczas wojny światowej państwa centralne produkowały dużo kwasu rozcieńczonego, ale koncentrację jego przeprowadzały kosztowną, starą metodą. Wszelkie ich próby stworzenia nowej, bardziej ekonomicznej, zawodziły. Postanowiono więc przekupić i sprowadzić majstra z chipis, którego przy uruchamianiu fabryki sam szkoliłem w obsłudze urządzeń koncentracyjnych. Podstęp ten nie udał się jednak. Przekupiony majster umiał bowiem tylko manipulować kranami, nie miał zaś żadnego pojęcia o konstrukcji aparatury koncentracyjnej. Inżynierowie z Chipis mieli z tej racji wiele uciechy. Dopiero w kilka lat po wojnie światowej opracowano w niemieckim przemyśle azotowym zadawalający sposób koncentracyjny. W roku 1910 wyszła pierwsza cysterna kwasu azotowego z fabryki w Cipis z przeznaczeniem do miluzy. Była to jednocześnie pierwsza na świecie cysterna skoncentrowanego kwasu azotowego, wytworzonego wyłącznie z powietrza, wody i działania energii elektrycznej. Analogiczne zakłady w Norwegii były wówczas w stanie produkować tylko sole azotowe dla rolnictwa. Po wprowadzeniu personelu chemicznego i elektrotechnicznego zakończyłem faktycznie swoje obowiązki umowne, które przyjąłem jeszcze w jesieni 1908 roku. Chippis jednak nie opuściłem jeszcze, zaproszono mnie bowiem do współpracy w zaprojektowaniu fabryki, przeszło dziesięciokrotnie większej tym razem projektowanie fabryki miało się odbyć w Neuhausen pod bokiem Zarządu Towarzystwa Przemysłu Aluminiowego. Jeszcze przed wykończeniem pierwszej fabryki w Czipi skierowałem w laboratorium w fryburskim opracowaniem nowej metody związków cyjankowych, która stanowiła analogię do metody dla produkcji kwasu azotowego, pozwalając na użycie do jej pieca elektrycznego z wirującym płomieniem stosowanego już do produkcji kwasu azotowego. Doświadczenia... Wykonane przeze mnie jeszcze w ostatnim okresie asystentury w 1901 roku dawały uzasadnione nadzieje, że wprowadzenie tego problemu może dać realne wyniki. Współuczestniczyli w tej pracy Kazimierz Jabłczyński, późniejszy profesor na Uniwersytecie Warszawskim i dr Stanisław Przemyski. Koszty jej ponosiły obydwa towarzystwa związane patentami kwasowymi. Wobec tego podczas projektowania w Neuhausen drugiej fabryki... W Cipis poświęcałem część czasu nowemu zadaniu we Fryburgu. Podczas zajęć w Neuhausen miewałem częste kontakty z generalnym dyrektorem Towarzystwa Przemysłu Aluminiowego, pułkownikiem wojsk szwajcarskich, Schindlerem. Podziwiałem wielką jego pracę na tym stanowisku. Centralizował on w swych rękach kierownictwo naczelne sześciu zakładów przemysłowych. Codziennie wpływały raporty ze wszystkich fabryk pozostających pod jego zwierzchnictwem. Przedsiębiorstwo tak rozległe bilansowało się znakomicie, wypłacając od szeregu lat dywidendę wynoszącą od 18 do 20%. Nic więc dziwnego, że generalny dyrektor z powodu swej nadmiernej pracy bywał niekiedy zdenerwowany. Stosunek do jego inżynierów można było porównać ze stosunkiem, jaki panował w wojsku pruskim, bo w wojsku szwajcarskim nie mógłby istnieć tego rodzaju mocny rygor. W stosunku do mnie Schindler był zawsze uprzejmy i tylko raz ujawnił swoje nerwy. Z miejsca odparłem, że jeżeli mu się coś w pracy mojej nie podoba, to możemy się rozejść. Odpowiedział mi otwarcie, że gdybym mógł znaleźć kogo innego na moje miejsce, to z przyjemnością nie zapraszałby mnie do dalszej współpracy. Drażniło go zapewne... Moje polskie nazwisko i chociaż był Szwajcarem, to jednak ulegał widocznie wobec Polaków propagandzie niemieckiej. Pomimo wielkiego powodzenia, jakie miałem w moich pracach w Szwajcarii, wzmagała się we mnie coraz bardziej tęsknota do swoich. Bolałem nad tym, że moje wysiłki i osiągane wyniki zagraniczne nie są w stanie przynosić korzyści własnemu narodowi. Z tego powodu... Coraz już mniej zadowolenia znajdowałem przy dalszych sukcesach mojej twórczej działalności. Bałem się nawet nawrotu psychicznego cierpienia, jakie przechodziłem w Londynie. Uświadamiałem sobie, że po wszystkich przejściach życiowych jedynym czynnikiem, który może podtrzymać moją energię do pożytecznej działalności, jest mocne poczucie w stosunku do mojego kraju i narodu. Osobiste radości życia już dawno utraciłem. Uważałem, że jedynym ratunkiem dla mnie będzie skorzystanie z pierwszej sposobności, która umożliwi mi powrót do kraju. I oto, jak gdyby na zamówienie otrzymałem list z Politechniki Lwowskiej z zapytaniem, czy nie przyjąłbym zaproszenia do objęcia Katedry Elektrochemii Technicznej i Chemii Fizycznej. Odpowiedź moja była oczywiście pozytywna. Dowiedziałem się później że Politechnika Lwowska poczyniła już starania w Wiedniu o kreowanie nowej katedry w przewidywaniu objęcia jej przeze mnie. Gdy więc życzenie Politechniki zostało uwzględnione, wysłano do mnie list, aby móc zgłosić moją kandydaturę. Perspektywa powrotu do swoich wzmocniła mnie bardzo psychicznie i dała mi nawet podnietę do wzmożenia moich wysiłków celem szybszego zakończenia prac w Szwajcarii. Nie mogło to jednak nastąpić z miesiąca na miesiąc i jeszcze dłuższy okres czasu zmuszony byłem pozostać w Szwajcarii. Szczęśliwym zbiegiem okoliczności przeciągnęła się także sprawa dekretu. Mającego mnie powołać na katedrę nastąpił bowiem spór pomiędzy uczelnią a ministerstwem wiedeńskim. Kreowana nowa katedra była nadzwyczajna, a profesorowie Politechniki żądali powołania swego kandydata, jako zwyczajnego profesora. Gdy uczelnia lwowska nie chciała ustąpić od swego żądania, ponawiając swoje argumenty, samo ministerstwo oświaty zwróciło się bezpośrednio do mnie z zapytaniem, czy przyjmę powołanie na nadzwyczajnego profesora, motywując, że katedra jest również nadzwyczajna. Już nie pamiętam teraz motywów, które wpłynęły na moją odpowiedź do Wiednia, nie tylko odmowną, ale nawet nie bardzo uprzejmą. Bałem się nieco swojej wrażliwości w stosunkach koleżeńskich, gdyby mnie miano traktować jako młodszego kolegę. W każdym razie sprawa mniejszych poborów nadzwyczajnego profesora nie odgrywała tu roli, bo przecież opuszczając swoje stanowisko w Szwajcarii, świadomie zgadzałem się na pobieranie w Lwowie czterokrotnie mniejszej pensji. Przyczyną wysłania niegrzecznego listu mogło być podniecenie albo może przekonanie, że w ten sposób... W sprawie pomogę. Tymczasem fryburskie prace moje w dziedzinie produkcji kwasu azotowego, jak również cyjankowe, zbliżały się ku końcowi. Nowych tematów już nie podejmowałem ze względu na projektowany wyjazd. Rozgłos o moich powodzeniach w pracy twórczej tak się rozszerzył, że zaczęli zgłaszać się do mnie ludzie przedtem mi nieznani z propozycjami finansowania dalszych moich prac. Przyszła nawet poważna oferta, na którą byłbym się zapewne bardzo chętnie zgodził, gdyby nie oczekiwany powrót do swoich. Głównym inicjatorem tej propozycji był profesor na Uniwersytecie Berneńskim, ożeniony z bogatą Amerykanką. Proponował on wybudowanie nad Jeziorem Curyskim Instytutu podług Moich Ewentualnych Planów. Wybieranie tematów do opracowywania w tym instytucie miało zależeć ode mnie. Pensję roczną ustalono na 10 tysięcy franków i ponadto zapewniono mi 25% dochód brutto stosowany moją pracą twórczą. Była to propozycja jakby wymarzona, bo w dodatku miałbym do czynienia z ludźmi o wysokiej kulturze, co było bardzo ważne wobec mojej wrażliwości. Finansiści, którzy gotowi byli wydzierać mi moje nowości spod ręki, nawet przed ich wykończeniem sprawiali mi niesmak. Nadeszło lato 1912 roku, a dekretu powołania na katedrę jeszcze nie było. Już zacząłem nawet wątpić w możliwość uzyskania pozytywnej decyzji. Miałem wszak w pamięci niezbyt uprzejmy mój list wystosowany do Ministerstwa Oświaty w Wiedniu. W końcu sierpnia otrzymałem jednak wiadomość z Politechniki Lwowskiej o nadejściu dekretu. Gdyby zawiadomienie to się jeszcze o dwa tygodnie opóźniło, byłbym zapewne przyjął bardzo korzystną propozycję profesora Berneńskiego. Rozdział 9. Udałem się do Lwowa, aby złożyć przysięgę służbową wobec namiestnika Galicji. Od tej chwili zostałem nie tylko profesorem Wyższej Uczelni Lwowskiej, ale otrzymałem automatycznie wraz ze swą rodziną obywatelstwo austriackie. Będąc już neutralizowany w Szwajcarii, zostałem podwójnym obywatelem dwóch krajów. Ustawy obydwóch państw na to pozwalały. Po tym kroku wstępnym wróciłem znowu do Szwajcarii dla ostatecznego zlikwidowania swoich prac. Dostałem w tym celu urlop do końca roku kalendarzowego. Moja metoda produkcji cyjankowych związków dała pozytywne wyniki. Budowano właśnie próbną instalację, dostatecznie dużą w Neuhausen, która miała stwierdzić wartość przemysłową tej metody. Wykończono ją w grudniu, pozostało zatem jeszcze przeprowadzenie doświadczeń, aby otrzymać dane potrzebne do ewentualnego powzięcia decyzji budowy fabryki. W połowie grudnia zlikwidowałem wszystkie sprawy we Fryburgu, po czym przewiozłem rodzinę do Zurichu, gdzie miała mnie oczekiwać aż do wykończenia doświadczeń w Neuhausen. Próby moje trwały jeszcze dwa tygodnie, w samym zaś końcu grudnia 1912 roku Przebyliśmy do Lwowa. Pozostałe aparaty po pracach w ryburskich, które mogłyby być pożyteczne do dalszych nowych eksperymentów, odkupiłem od de la Lacy i wysłałem do Lwowa. Cały ten transport, ważący kilkanaście ton, podarowałem instytutowi mojej katedry, Byłem bowiem przekonany, że w uczelni lwowskiej pozostanę aż do końca mojej działalności pedagogicznej. Bilans mój z pobytu w Szwajcarii uważałem za bardzo dodatni. Przez pierwsze lata asystentury rozszerzyłem bardzo swój wachlarz naukowy. Oprócz nabytej już poprzednio wiedzy chemicznej, przebyło mi wykształcenie fizyczne i elektrotechniczne, a wiadomości z elektrofizyki szczególnie pogłębiłem. Był to dla mnie nie tylko najwięcej ulubiony dział nauki, ale też w ciągu swojej piętnastoletniej pracy najwięcej miałem z nim do czynienia. Całą wiedzę swoją zawdzięczałem jedynie książkom i możliwości eksperymentowania. Wykonanie większych prac twórczych, o których wspomniałem, a także i innych o mniejszej doniosłości, z przechodzeniem wszystkich faz aż do ich realizacji, Rozszerzyło znacznie moje doświadczenie technologiczne. Wszystko zaś razem wpłynęło na zwiększenie moich zdolności umysłowych do rozwiązywania stawianych sobie zadań. Miałem też dowody swej praktyczności w podejmowaniu tematów, na stół eksperymentalny, dużo z nich odrzucałem zaraz po zbadaniu i stwierdzeniu ich nierealności. A badanie to trwało zwykle krótko i tylko w paru przypadkach przedłużyło się do dwóch tygodni. Wszystkie zaś tematy, przy których pozostałem dłużej, doprowadziłem do szczęśliwego zakończenia. Z takim dorobkiem obiecywałem sobie wnieść dużo wartości do środowiska polskiego. Najwięcej ceniłem sobie naturalnie możliwość przeniesienia swego doświadczenia w wyjątkowo szczęśliwych okolicznościach nabytego na szeregi kształcącej się młodzieży polskiej. Wobec narodu żywiłem bardzo głębokie uczucia ale czułbym się bardzo nieszczęśliwym, gdybym tylko na samych uczuciach miał poprzestać. W stosunek moich nowych kolegów uczelni lwowskiej do mnie ułożył się od samego początku nadzwyczaj uprzejmie i serdecznie. Na urządzenie instytutu przy mojej katedrze przygotowano mi duży lokal w kamienicy poza głównym gmachem politechniki. A kiedy stwierdziłem, że nie mógłbym tam ustawić ciężkich moich aparatów idących z Fryburga, paru kolegów ustąpiło mi miejsca swego na parterze głównego gmachu, a sami przenieśli się do wyznaczonego dla mnie lokalu. Zrazu nie zdawałem sobie sprawy z poczynionych dla mnie ustępstw i dopiero później, kiedy się przekonałem, jak każdy z profesorów zawsze bronił swego stanu posiadania, oceniłem w pełni ofiarę poniesioną przez kolegów celem Dogodzenia moim potrzebom. Dowiedziałem się również, z jaką energią naciskano na ministerstwo wiedeńskie, aby mi zapewnić stanowisko zwyczajnego profesora. Dopiero parlamentarne koło polskie skruszyło ostatecznie upór Wiednia w mojej sprawie. Później spotkał mnie zupełnie nieoczekiwanie nowy dowód tego niezwykłego stosunku do mnie moich kolegów i uznania moich dotychczasowych zasług naukowych. Uchwalono nadać mi doktorat honorowy uczelni. Wręczenie dyplomu odbyło się nadzwyczaj uroczyście, ale także w wyjątkowo serdecznym nastroju. Wzruszenie moje było tak wielkie, że dopiero po tygodniu mogłem odzyskać spokój i równowagę psychiczną. Nigdy nie oczekiwałem za swoją pracę uznania idącego z zewnątrz. Zawsze wystarczało mi jako nagroda zadowolenie moje wewnętrzne, które ceniłem najwięcej. też kiedy to uznanie przyszło, byłem nim zaskoczony i pozostawałem pod wpływem mocnego wrażenia. Było to w ogóle pierwsze nadanie doktoratu honorowego Politechniki w Lwowie. Do dyplomu dodana była teczka zawierająca wszystkie moje papiery wraz z podaniem o dopuszczenie mnie do doktorskiego egzaminu na podstawie załączonej w druku mojej pracy naukowej. Wszystko to nadesłane było jeszcze ze Szwajcarii. Pomimo dopuszczenia mnie do egzaminu, nie zdobyłem się jednak na ten krok, będąc nieustannie i bardzo intensywnie zajęty w Szwajcarii. A gdy znalazłem się już pomiędzy kolegami, wydawało mi się dość dziwne stawanie przed nimi do egzaminu. W teczce znajdowało się także pismo od kolegów, podpisane przez nich, w którym podają, że chcąc memu życzeniu uczynić zadość, nadają mi sami z własnej inicjatywy doktorat honorowy. Pierwszą moją czynnością na Politechnice było stworzenie instytutu dostosowanego do potrzeb nowej katedry i do specjalnych zamierzeń moich pedagogicznych dla przekazania mojego doświadczenia młodemu pokoleniu. Z tych powodów musiałem nawiązać kontakt z władzami namiestnictwa galicyjskiego i tutaj nastąpiło wielkie rozczarowanie. Nie wyobrażałem sobie przedtem, że może istnieć tak wielka zapora w funkcjonowaniu administracji państwowej. Stanowił ją nadmiernie rozwinięty, bezduszny biurokratyzm austriacki. Sam dyrektor Departamentu Szkół Wyższych radził mi, abym obszedł szereg biur podwładnych mu urzędników i kolejno ich prosił, aby papierki związane z moją sprawą prędzej posuwały się naprzód. Wszystko to musiało iść jeszcze do Wiednia, żeby tam znowu przechodzić przez cały labirynt biurokratyczny. Nie było innej rady, jak zagrozić rozstrzygnięciem sporu przez prezesa Najwyższego Sądu Federalnego, co przewidywała umowa. Groźba poskutkowała, bo nawet tak wielkie i finansowo-zasobne towarzystwo nie mogłoby w takim wypadku wpływem swoim spowodować niesprawiedliwego wyroku. Cieszyło mnie, że ten ważny punkt umowy został wprowadzony z mojej inicjatywy. Ugodowe załatwienie sporu przewidywało podział interesów kontrahentów na poszczególne kraje. Francja przypadła Towarzystwu Przemysłu Aluminiowego. W ten sposób uratowaliśmy przynajmniej część naszych interesów. Na Politechnice, pomimo poważnych trudności, poradziłem sobie jakoś w ciągu kilku pierwszych miesięcy z urządzeniami laboratoryjnymi. Zakłady elektryczne miasta Lwowa z ich dyrektorem Józefem Tomockim na czele udzielały mi wielkiej pomocy. Przydzielano mi różne aparaty elektryczne, które nie były już potrzebne, a dla Instytutu mogły być pożyteczne. Doprowadzono prąd wysokiego napięcia do mego obszernego gabinetu, gdzie zbudowano piękną rozdzielnię, otoczoną lustrzanymi szybami. A wszystko to stanowiło dar dla Instytutu Elektrochemicznego. Pragnąc przekazać moją wiedzę i doświadczenie młodemu pokoleniu polskiemu, Zorganizowałem sam jego szkolenie. Bardziej zaawansowanych w nauce studentów przyjmowałem do specjalnej części lokalu laboratoryjnego, w którym prowadziłem samodzielne prace. Zwyczajną praktykę w przerabianiu znanych zadań fizykochemicznych prowadzili asystenci, znacznie mnie odciążając. Po załatwieniu sporu z Towarzystwem Przemysłu Aluminiowego w Szwajcarii zwrócił się do mnie listownie profesor Bronert z Miluzy z ofertą zaprojektowania fabryki skoncentrowanego kwasu azotowego. Profesor Bronert był dyrektorem dużego zakładu przemysłowego wytwarzającego sztuczny jedwab. Wkrótce została podpisana umowa, na podstawie której zabrałem się do pracy nad tym tematem. Fabryka projektowana miała pobierać energię elektryczną dostarczaną w dziesięciu godzinach nocnych z dużej elektrowni opartej o siły wodne. Elektrownia nie była dotychczas wyzyskiwana w tym czasie i dlatego można było brać w kalkulacji koszty po pół feniga za jedną kilowatogodzinę. Do współpracy zaprosiłem zdolnego inżyniera Stanisława Mrowca. Gdy projekt fabryki był już zaawansowany, wyjechałem do Miluzy celem zorientowania się w miejscowych warunkach. Przybyłem tam dnia 31 lipca 1914 roku, przed wieczorem, i po ulokowaniu się w hotelu udałem się bezzwłoczny do profesora Bronerta, którego zastałem w jego willi za miastem opodal fabryki sztucznego jedwabiu. Profesor Bronert, bardzo miły Alzatczyk, sympatiami ciążące raczej do Francji, przyjął mnie uprzejmie. Na wstępie rozmowy oświadczył, że nie puści mnie do Miluzy, gdyż w razie wybuchu wojny w jego willi będę bezpieczniejszy niż w Miluzie. Przed nocnym spoczynkiem udaliśmy się razem do fabryki sztucznego jedwabiu, będącej w ruchu bez przerwy. Tu zauważyłem, że pracownicy zakładu używają dialektu zupełnie identycznego ze szwajcarskim. Poza tym dowiedziałem się, że żaden Niemiec tam nie pracował, a tylko sami Alzatczycy. Nazajutrz wybuchła wojna. Nie mając w tych warunkach żadnego celu przedłużania pobytu, odjechałem do hotelu, z którego pośpiesznie udałem się na dworzec. Do dworca kolejowego w Bazylei Szwajcarskiej nie dojechałem już pociągiem, a musiałem przebyć tę część drogi końmi. Przy wjeździe do Bazylei zastałem już barykadę z wąskimi miejscami dla pojedynczego przejazdu. Wstąpiłem do Berna dla zwiedzenia wystawy, a nocnym pociągiem pośpieszałem do Lwowa, żeby zdążyć jeszcze przed transportami Wojska Austriackiego. Podróż nie należała już do wygodnych, gdyż dużą część drogi przebyłem stojąco na korytarzu wagonu. W Lwowie nie zastałem swojego współpracownika Mrowca, który wyjechał do Krakowa celem zaciągnięcia się do Legionów. Później otrzymałem od niego pocztówkę, napisaną po pierwszym chrzcie wojennym oddziału legionowego. Oddział ten na rozkaz komendanta Piłsudskiego przekroczył 6 sierpnia 1914 roku granicę państwa rosyjskiego. Rozdział 10. W Lwowie pozostałem zupełnie osamotniony, gdyż cała rodzina moja... Wyjechała na ferie letnie do Królestwa Polskiego. Miała duże trudności w dalszym pozostawaniu na ziemiach polskich zaboru rosyjskiego. Jako obywateli austriackich chciano ich zesłać na Syberię. Jedynie dwoje najstarszych urodzonych w Anglii posiadało paszporty państwa sprzymierzonego z Rosją. Najstarszy syn, Michał, nie chcąc Tracić czasu pracował w warszawskim laboratorium bakteriologicznym należącym do kuzyna mojej małżonki, doktora Serkowskiego. Nadszedł dzień, 3 września, w którym wielkie masy wojska rosyjskiego wkroczyły do Lwowa. Część kolegów moich z Politechniki opuściła to miasto przed samą inwazją rosyjską, udając się na zachód. Ja pozostałem na miejscu. Chodziło mi o to, aby rodzinę moją, gdy wróci do Lwowa, nie pozostawić bez opieki i bez środków do życia. Miałem przy tym nadzieję, że po tak długim okresie, od chwili emigracji mojej spod zaboru rosyjskiego i w chaosie wojennym, polityczne czynniki rosyjskie o mnie zapomną. A jednak pozostanie moje w Lwowie było bardzo ryzykowne. Wszak wszystkie rosyjskie placówki dyplomatyczne i konsularne miały księgi ewidencyjne, obejmujące poszukiwanych przestępców politycznych. Książkę taką pokazywano mi za granicą. Było tam i moje nazwisko, a obok niego parę zdań w języku rosyjskim. Pięknego wzrostu, chudma nadzwyczajnie spokojny, obwiniony o udział w zamachu bombowym Zielińskiego. Oprócz książki był jeszcze album z fotografiami, który też widziałem. W albumie znajdowała się moja podobizna, a na drugiej stronie fotografia Józefa Piłsudskiego. Po wkroczeniu za wojskiem władz politycznych do Lwowa dokonano aresztowań szeregu osób, które konsul rosyjski miał zanotowane. Mnie tam nie było gdyż przyjechałem ze Szwajcarii i jako profesor i obywatel szwajcarski nie budziłem podejrzeń. Z tego też powodu nie zajrzano zapewne do ewidencji przestępców politycznych. W przeddzień inwazji rosyjskiej byłem bardzo zajęty wyprawianiem bliskich krewnych inżyniera Karola Sulikowskiego na zachód i przy tej sposobności tak bardzo się zaziębiłem, że przez kilka miesięcy nie mogłem odzyskać zdrowia. Cały jednak mój wysiłek i trud, który trwał niemal przez całą noc, okazał się daremny. Niewiasta z małymi dziećmi musiała pozostać w Lwowie, bo niepodobieństwem było umieścić ją w którymś z wagonów pociągów ewakuacyjnych, zdobywanych z największą bezwzględnością przez uchodźców. W listopadzie doczekałem się wreszcie powrotu do domu małżonki mojej z dzieci. Rodzina przyjechała do Lwowa powozem mojego młodszego brata Ludwika, który gospodarował w majątku pod Włodzimierzem. Najstarszy syn Michał, któremu konsul angielski w Warszawie odmówił przedłużenia paszportu, udał się za moją poradą do Kijowa, gdzie urzędował konsul angielski, odnoszący się w przeciwieństwie do warszawskiego, bardzo przyjaźnie do Polaków. Jak się później dowiedziałem, dostał się Michał w Kijowie do Instytutu Bakteriologicznego. Gdy została zaprowadzona obowiązkowa służba wojskowa w Wielkiej Brytanii, dwudziestoletni syn mój stanął przed dwoma alternatywami. Wyjazdu do Anglii lub wstąpienia do rosyjskiego wojska. Wybrał drugą. Po zdaniu egzaminu bakteriologicznego przydzielono go do badań przypadków infekcji cholerycznych, która wówczas w Kijowie grasowała. Po wykonaniu około tysiąca analiz w końcu 1915 roku mianowano go zrazu zastępcą, a następnie komendantem pociągu bakteriologicznego rosyjskiego Czerwonego Krzyża w stopniu kapitana. Jakiś czas stał ze swoim pociągiem w Monasterzyskach i Buczaczu niedaleko Lewowa. Podczas inwazji rosyjskiej warunki materialne mojej rodziny były bardzo trudne. Zostałem odcięty od władz austriackich, straciłem tym samym pobory profesorskie, a rezerwa przywieziona ze Szwajcarii już się wyczerpała. Ale i tym razem szczęście mnie nie opuściło. Dyrektor zakładów elektrycznych miasta Józef Tomocki otrzymał pozwolenie na wyjazd do Kijowa, gdzie spotkał się z doktorem Borowskim. Rozmowa z nim... Zeszła na temat trudnego położenia profesorów pozostałych w Lwowie pod okupacją rosyjską. Wówczas małżonka Borowskiego, która miała również wykształcenie lekarskie, przypomniała sobie, że jest dłużniczką moją w rzeczywistości. W ostatnim okresie studiów szwajcarskich pomagałem jej materialnie, o czym oczywiście, jak w innych podobnych przypadkach, później nie myślałem. Ale doktor Borowska... Miała wszystko dokładnie zapisane, według zapisków tych pomoc moja wyrażała się dość znaczną sumką. W ten sposób kasa moja została w tym czasie wydatnie zasilona. Poza tym zjawił się pewnego dnia u mnie niejaki Kochański, dyrektor wielkiej gorzelni w Sutiskach nad Boem w powiecie winnickim. Właścicielem jej był baron Kurlandzki, ożeniony z Rosjanką ze sfer wpływowych. Dyrektor Gorzelni miał zamiar zbudować fabrykę technicznego chloroformu z alkoholu produkcji sutiskiej. Potrzebny chlor do wytwarzania chloroformu miał zamiar dostarczać za pomocą elektrolizy soli kuchennej, chciał bowiem wykorzystać sutiską elektrownię opartą o energię wodną. Nie mogąc znaleźć w Rosji nikogo, kto mógłby się podjąć rozwiązania tego zadania, przyjechał do mnie, bo powiedziano mu, że jedynie profesor Mościcki, o ile nie wyjechał z Lwowa, byłby w stanie zamierzoną wytwórnię wybudować. Główną przyczyną braku odpowiednich specjalistów w Rosji był fakt, że elektrochemia techniczna była podówczas jeszcze mało znaną nauką na wschodzie Europy. Wszak katedra moja nie miała swego odpowiednika nawet na Politechnice Wiedeńskiej. Ewentualną zgodę moją warunkowałem wyrobieniem dla mnie zezwolenia na wyjazd do Sutisk dla zorientowania się w tamtejszych warunkach oraz zapewnienia możliwości mojego tam przebywania przez czas dłuższy podczas montażu urządzeń fabrycznych. Dyrektor Kochański Przewidując potrzebę, przywiózł z sobą dostateczne pisma polecające do władz wojskowych w Lwowie, aby uzyskać dla mnie odpowiednie papiery. W sutiskach zastałem baronową, której mąż w stopniu generała znajdował się na froncie w sztabie Brusiłowa. Pełnomocnym opiekunem całego majątku był emerytowany Oberpolizmeister Moskwy. Nic więc dziwnego, że protekcja dla uzyskania potrzebnych mi zezwoleń była aż nadto wystarczająca. Po zbadaniu sufitskich warunków i rozporządzalnych budynków, które można było dla wytwórni dostosować, pojechaliśmy do powiatowego miasta Winnicy, żeby tam umowę podpisać. Zażądałem 2000 rubli zaliczki, poza tym miano mi wypłacić po dostarczeniu projektu instalacji drugie 2000 rubli, a trzecie po wykończeniu i uruchomieniu fabryki. Przy tej sposobności pojechałem do Kijowa celem odwiedzenia tam moich znajomych. W polskiej kolonii kijowskiej zastałem sytuację, która mnie zaskoczyła. Znaczna część Polonii odnosiła się do Rosji jako do przyszłej zbawicielki Polski. Wiara w Rosję była tu tak powszechna, że nie mogłem się powstrzymać od wypowiedzenia w mocnym i zdecydowanym tonie swych uwag krytycznych. Cisza, jaka zaległa po moim przemówieniu, wskazywała, że silne moje słowa nie trafiły do przekonania zebranych. Żałowałem nawet swego występu, bo był on niebezpieczny. Widocznie jednak nie było w tym towarzystwie żadnego nieobliczalnego fanatyka, bowiem nie nastąpiły po mojej wizycie w Kijowie żadne nieprzyjemne dla mnie konsekwencje. Do domu wróciłem z pokaźną zaliczką, która umożliwiła mi ponieść pewne koszty związane z projektowaniem fabryki, zapewniła na dłuższy czas środki materialne dla utrzymania rodziny i pozwoliła jeszcze udzielić pomocy potrzebującym rodakom. Gdy już projektowanie zakładu przemysłowego zostało ukończone, zawiadomiłem o tym dyrektora gorzelni sutiskiej. Przyjechał do Lwowa, lecz nie zdążył jeszcze zorientować się dobrze w przedstawionej mu pracy, kiedy już nazajutrz zmuszony był pożegnać się ze mną i wracać pośpiesznie do domu. Rosjanie zarządzili ewakuację. Kontrofensywa wojsk państw centralnych pod Gorlicami... Rozwijająca się truzgocąco dla armii rosyjskiej była powodem nagłej zmiany nastrojów także we Lwowie. Ostatnią noc, przed wkroczeniem wojsk austro-węgierskich do miasta, spędzali jego mieszkańcy w wielce panicznym nastroju. Ulice były puste, a na wszelkich balkonach kamienic czuwali mężczyźni obawiając się napadów rabunkowych, cowających się oddziałów rosyjskich. Podczas tego czuwania... Rozmowa odbywała się z balkonów kamienic, a panika ludności doszła do ostatecznych granic, kiedy zaczął dochodzić niesamowity jęk z dzielnicy żydowskiej, oddalonej przecież od nas o jakieś półtora kilometra. Byłem również przygotowany do stanowczej obrony. Austriacy, otrzymawszy tak niepokojące relacje z Lwowa, przyśpieszyli nawet wkroczenie kawalerii do miasta dla ochrony życia imienia ludności. Później wyjaśniło się, że jęki z dzielnicy żydowskiej nie były uzasadnione. Dowódca oddziałów osłaniających odwrót Wojska Rosyjskiego, przyzwoity człowiek, zarządził wszystko, aby nie dopuścić do grabieży w mieście. Opuścił Lwów w ostatniej chwili przed wkroczeniem Wojska Austriackiego. W miastach prowincjonalnych nie przeszedł powrót Wojska Rosyjskiego tak spokojnie, niemal wszędzie rabowano mienie, a gdzie niegdzie... Robiono nawet krwawe pogromy. Wczesnym rankiem wkroczyła kawaleria austriacka, w której szeregach przeważali żołnierze narodowości polskiej. Pierwszy raz byłem wtedy świadkiem tak niezwykłego entuzjazmu ludności, nastroju wprost histerycznego. W kilka dni później, w lipcu 1915 roku, syn mój Józef, który właśnie skończył 17 lat, Zaciągnął się do Legionów Piłsudskiego. W ślad za nim rok później opuścił dom rodziców najmłodszy syn, Franciszek. Na Politechnice nie można było podejmować żadnych czynności, budynek był bowiem zajęty przez szpital wojskowy. Wobec tego pojechałem do Krakowa, zaproszony przez profesora Wyższej Szkoły Przemysłowej Stefana Ossowskiego, z którym przyjaźniłem się od czasu jego pobytu we Fryburgu. Ossowski po ukończeniu Politechniki Lwowskiej odbywał swe praktyki we Fryburgu, a to mechaniczną przy budowie turbin wodnych. Po odparciu z Galicji wojsk rosyjskich stał się energicznym inicjatorem sprawy budowy fabryki związków azotowych, mając na uwadze moje metody. Przy pomocy dyrektora galicyjskiego Banku Krajowego, Steczkowskiego... Udało mu się doprowadzić do sfinansowania tej budowy. Miała to być fabryka azotanu amonu, przeznaczonego jako nawóz azotowy dla rolnictwa w Małopolsce. Oprócz metody kwasu azotowego stosowanej w fabryce w Chipis, miała tu zastosowanie też druga metoda dla produkcji związków cyjankowych. Z wyprodukowanych zaś cyjanków miało się otrzymywać amoniak, który w połączeniu z kwasem azotowym... Tworzył ostateczny produkt nawozowy. Po przyjęciu inicjatywy Ossowskiego przystąpiłem bezzwłocznie do projektowania zakładu przemysłowego obejmującego elektrownię i dwie fabryki pracujące równolegle. Fabryki związków cyjankowych nie budowano dotychczas w dużej skali. Byłaby to zatem pierwsza wytwórnia cyjanków na świecie podług metody elektrotermicznej. Projektowania swoje rozpocząłem w Krakowie, żona zaś z córką Heleną pozostawały nadal w Lwowie. Jednocześnie z planowaniem trzeba było ustalić miejsce, gdzie by miały stanąć zakłady. Dla fabrykacji cyjanków byłoby najkorzystniej mieć do dyspozycji gaz ziemny, bo surowce dla niej stanowiły azot i węglowodór, najekonomiczniejszy w postaci gazowej. Dotychczasowe źródła gazu ziemnego w Małopolsce nie dawały jednak pewności, czy się szybko nie wyczerpią, trzeba więc było budować elektrownie w zagłębiu węglowym, a do produkcji pobierać węglowodory w postaci ciekłej. Wybór padł na Jaworzno, w bliskości ówczesnej granicy niemieckiej, gdzie istniały kopalnie węgla. Po kilku latach okazało się, że gaz ziemny znajdował się w Małopolsce w bardzo dużych ilościach. Nie mogłem odżałować, że nie zbliżyłem się z fabryką do źródeł gazu, bo zapewniłoby to produkcji cyjanków najlepsze warunki. Projektowanie dwóch fabryk i elektrowni odbywało się w szybkim tempie i bez przeszkód. Inżyniera Mrowca, którego miałem sposobność poznać bliżej jako współpracownika przed wojną w Lwowie, Wydostałem z Legionów, z budową gmachów prowadzonych we własnym zarządzie też nie było kłopotu. Dopiero dostarczenie aparatury i maszyn w czasie wojny nastręczyło dużo trudności, które spowodowały znaczne opóźnienie w uruchomieniu zakładu. Władze niemieckie celowo nie pozwalały wywozić z Niemiec zamówionych maszyn przeznaczonych dla elektrowni Jawożnickiej. Niemcy bowiem rozbudowali dla potrzeb wojennych olbrzymie fabryki związków azotowych, uważali więc powstawanie zakładów konkurencyjnych w Małopolsce za niepożądane. Te przyczyny sprawiły, że uruchomienie tych zakładów nastąpiło dopiero w wolnej Polsce. W budowie fabryki kwasu azotowego nie mogłem natrafić na żadne niespodzianki, mając za sobą duże doświadczenie nabyte w Szwajcarii. Nowością był jedynie typ pieca elektrycznego, opracowany przeze mnie jeszcze w Szwajcarii w skali laboratoryjnej, będący czwartym opatentowanym piecem wirującym płomieniem mojego pomysłu. Sprawa natomiast metody cyjankowej, stosowanej po raz pierwszy w skali fabrycznej, wymagała większych zachodów. Ale i te trudności zdołałem opanować i osiągnąć zupełnie zadowalające wyniki. Była to pierwsza na świecie... Elektrochemiczna fabryka cyjanków, a sposób fabrykacji nie tylko górował nad innymi wówczas stosowanymi metodami produkcji cyjanków, ale i do dnia dzisiejszego nie stracił swego przodującego znaczenia. Tymczasem metoda moja produkcji kwasu azotowego pozostała w tyle wobec nowego sposobu wiązania azotu opracowanego technicznie w jednej z wielkich firm niemieckich. W trakcie wyczekiwania na dostawy maszyn byłem zajęty w Lwowie, gdzie stworzyłem Instytut twórczej Pracy pod nazwą KETAN. Mogłem w nim szkolić młode pokolenie w opracowywaniu nowych metod. Do współpracy zaprosiłem doktora Kazimierza Klinga, docenta chemii na Uniwersytecie Lwowskim, który później został profesorem. Nie mogę tu nie wspomnieć także o współpracy inżyniera chemii Wacława Leśniańskiego, który po złożeniu egzaminu doktorskiego został również profesorem Politechniki w Lwowie. Powołany do życia Instytut, nie mając żadnych subwencji, musiał się utrzymywać z własnej pracy twórczej, sprzedając swoje patentowe nowości. Trzeba było więc wybierać zadania, po rozwiązaniu których otrzymywało się realne podstawy do ich finansowania. Wiadomym było, że w czasie wojennym praca w dziale naftowym miała wielkie szanse powodzenia, wojna tworzyła bowiem dla przemysłu naftowego doskonałą koniunkturę. Było zatem rzeczą celową dla nowo powstałego instytutu brać tematy z tej dziedziny przemysłu. Był to dla mnie zupełnie nowy dział nauki technicznej, który opanowałem jednak w bardzo krótkim czasie. Zaraz na wstępie udało mi się usunąć jedną z największych bolączek galicyjskiego przemysłu naftowego, która powodowała straty ropy naftowej wynoszące tysiące cystern. Wdzieranie się wody, a właściwie solanki pod dużym ciśnieniem do podziemnych pól naftowych tworzyło emulsję posuniętą daleko w swej dyspersji. Emulsji takiej nie można było puszczać do rurociągów, bo wówczas zanieczyszczało się nią całą produkcję. Ropa taka w postaci emulsji przy dalszej przeróbce jej w rafineriach sprawiałaby trudności powodujące znaczne zwiększenie kosztów produkcji. Całą więc emulsję wpuszczano do rzeki, której woda ulegała przez to zanieczyszczeniu. Czynniki rządowe nie mogły tego stanu rzeczy tolerować i wysunęły propozycję tworzenia wielkich stawów, zwanych łapaczkami i przeznaczonych do zatrzymywania w nich emulsji. Wyasygnowano nawet odpowiednią dotację na ich budowę. Zbiorniki te szybko się jednak zapełniły i nie wiadomo było, co dalej czynić. Zagadnienie to znalazło się również na warsztacie pracy naszego Instytutu. Przysłano nam butelkę z emulsją, zapraszając nas do współpracy nad usunięciem tej plagi. W drodze z Instytutu do domu, w czasie około 10 minut, zadanie teoretycznie rozwiązałem. Było ono dla mnie tak łatwe, jak sprawa szyb niepocących się w początkach mego pobytu w Szwajcarii albo zaradzenie zawilgoceniu szyby wystawowej w magazynie londyńskim. Moje teoretyczne rozwiązanie zostało już na drugi dzień potwierdzone laboratoryjnie przez doktora Klinga. Trzeba było pod odpowiednim ciśnieniem nagrzać emulsję powyżej temperatury wrzenia wody, aby wywołać momentalnie oddzielenie się czystej ropy od solanki. Ciśnienie kilku atmosfer okazało się przy tym zupełnie wystarczające. Aparatura nie przedstawiała już większych trudności. Doprowadziłem do tego, że działanie było ciągłe z daleko idącą regeneracją użytej energii cieplnej. W ten sposób wielkie ilości emulsji, które poprzednio ginęły i w dodatku sprawiały wiele kłopotu, uzyskały pełną wartość czystej ropy. Patenty opracowanej metody przynosiły poważne dochody dla Instytutu i osiągnęły łącznie pokaźną sumę kilkuset tysięcy złotych. Stanowiły one podstawę materialną dla Instytutu i umożliwiły rozwinąć jego dalszą twórczą pracę. Jako instytucja o charakterze wyraźnie społecznym nie dawało naturalnie żadnych zysków prywatnych. Zbliżywszy się bardziej do przemysłu naftowego, opracowałem cały szereg patentów, z których część została zrealizowana, przynosząc dalsze dochody naszemu instytutowi. Nie tu jest jednak miejsce do wyszczególniania wszystkich moich prac naukowo-technicznych. Sporo patentów uzyskałem już w niepodległej Polsce, gdzie jednak nie było jeszcze warunków do ich finansowania. Z tej racji większa ich część nie mogła być wyzyskana. Kiedy Piłsudski likwidował Legiony, nie chcąc dopuścić do dalszego współdziałania po stronie państw centralnych, główny ciemiężyciel narodu polskiego został bowiem już rozgromiony i nadszedł czas zwrócenia się przeciwko pozostałym dwóm zaworcom, z pism Józefa Piłsudskiego, niemieckie czynniki wojskowe stworzyły obozy koncentracyjne dla zbuntowanych legionistów pochodzących z zaboru rosyjskiego, zaś władze austriackie zaopiekowały się legionistami zbuntowanymi pochodzenia austriackiego. W tym to właśnie czasie odbywał się w Przemyślu sąd wojenny nad szeregiem legionistów, których przestępstwa uważano za